Cześć, na stole Na kolejna, dziś zajmiemy się trzema komiksami z paniami w roli głównej. Dwa z nich pochodzą z wydawnictwa Nonstop Comics. Jeden jest od Egmontu. Wszystkie trzy są całkiem świeże i myślę, że warto o nich porozmawiać, ponieważ każdy na swój sposób jest interesujący. Chciałbym zacząć od trzeciego domu serii Giant Days. Giant Days, które w oryginale ukazywało się dzięki wydawnictwu Boom Studios, ukazuje się zresztą do dzisiaj, a konkretnie w impryncie Boombox. Boombox jest takim imprintem, który jest skierowany. Dla twórców pragnących wydawać swoje autorskie serie do nieco szerszej publiki, nie jest to ograniczone jakimś superbohaterskim zacięciem, tylko znacznie szerzej celują twórcy udzielający się w Boombox. I właśnie Giant Days jest takim komiksem który czysto teoretycznie na pierwszy rzut oka może być skierowany przede wszystkim dla pań, ale moim zdaniem całkiem fajnie odnajduje się także w rękach faceta. Natomiast o czym jest Giant Days? Jeżeli czytaliście dwa poprzednie tomy, to już o tym doskonale wiecie, natomiast tak słowem podsumowania powiem tylko, że skupiamy się tutaj na trzech przyjaciółkach Susan, Esther i Daisy, które wspólnie studiują i w trzecim tomie dochodzi do finału, pierwszy semestr ich studiów, natomiast nie, nie spodziewajcie się tego, że Giant Days skupia się na tylko i wyłącznie na nauce, ponieważ mamy tutaj także dużo o życiu poza uczelnią, o zabawie, o dużej ilości dramy, ponieważ nawet pierwszy tom tej serii miał pod tytuł Królowe Dramy i także o relacjach Głównych bohaterek, a także wielu innych przygodach, tutaj nie będę może jakoś szczególnie dużo o tym opowiadał. W trzecim tomie, który, którego podtytuł brzmi Bicie, Bycie miłą nic nie kosztuje, skupiamy się nieco mocniej na męskiej części obsady, ponieważ dwa pierwsze zeszyty mocniej poruszają postać Eda i MagGroa. Natomiast nieco później dziewczyny już dochodzą ponownie do, do głosu i w ten oto sposób dowiadujemy się na przykład, jakby wyglądał piknik, na który się wybiorą. Oczywiście nie jest to seria komiksowa obfitująca w jakieś strzelaniny, wybuchy czy mnóstwo szybko pędzącej przed siebie akcji. Jest to seria całkowicie obyczajowa, łącząca wątki właśnie takie... Hmm, damsko-męskie z komediowymi i moim zdaniem wychodzi to bardzo sympatycznie, Giant Days z miejsca e, zdobyło moje serce, bardzo fajnie się czuję czytając kolejne odsłony i w przypadku trzeciego tomu jest dokładnie tak samo, Giant Days jest taką ciepłą, zabawną historią z dobrze zbudowanymi postaciami, tutaj wielki ukłon dla twórcy scenariusza, o którym jest John Allison, który sprawdza się w swojej roli znakomicie, doskonale rozumie prowadzone przez siebie postacie, fajnie je rozwija. Historia, tak jak wspomniałem, nie jest to coś, co najprawdopodobniej odmieni Wasz świat. Nie jest to zapewne też najlepszy komiks na świecie, ani najlepszy komiks, który przeczytacie w swoim życiu. Ale jest to, to właśnie taka fajna, miła, przyjemna lektura na popołudnie. W takiej roli znakomicie się sprawdza. Troszeczkę tylko ubolewam, że w trzecim tomie obowiązki rysownika przejął Max Sarin, który nie jest do końca moim ulubieńcem. Lisa Treyman, która zilustrowała cały pierwszy tom oraz połowę drugiego, jest moim zdaniem znacznie lepszą rysowniczką. No ale tutaj też jest całkiem spoko, więc nie można narzekać zarówno pod kątem scenariuszowym, jak i rysunkowym Giant Days cały czas daje radę, no i cały czas jest to jedna z moich ulubionych serii, która pojawiła się na rynku w ostatnich miesiącach, więc zdecydowanie cały czas polecam. Drugim komiksem od wydawnictwa Nonstop Comics, który chciałbym pokrótce opowiedzieć, jest z kolei trzeci Tom Tanker, trzeci zarazem ostatni, który na razie się ukaże przynajmniej tak wynika ze słowa wstępu do tego wydania i tutaj mam troszeczkę mieszane uczucia, ponieważ o ile pierwsze dwa tomy podobały mi się w stopniu umiarkowanym drugi tom zdecydowanie bardziej od pierwszego, ale pierwszy też był całkiem spoko. Tak w przypadku trzeciego tomu już jest troszeczkę inaczej. Tutaj hist historie zawarte w tym tomie rozszerzają świat głównej bohaterki, ponieważ mamy tutaj nie tylko kolejne jej przygody, ale także e, historię skupio skupioną na grupie muzycznej The Smiths, albo e, skupiające się na Budze, czy też na Jet Girl, więc na tych postaciach dotychczas bardziej drugoplanowych. No ale poziom nie jest jakoś szczególnie mocno satysfakcjonujący, Historie są wyraźnie słabsze od tych zawartych w dwóch pierwszych tomach Jednakże tutaj bardzo duży plus dla wydania, po które sięgnęło wydawnictwo Nonstop Comics, e, Mianowicie tego skupiającego się właśnie na takich pierwszych przygodach Tanger z autorskim komentarzem Ponieważ w tym autorskim komentarzu, który jest na początku tomu Jest powiedziane wyraźnie, że twórcy tworząc te komiksy Po latach są całkowicie świadomi tego że są one słabsze, nie wypierają się tego, ale y, mają na to całkiem logiczne uzasadnienie. Jeżeli sięgniecie po ten komiks, to z pewnością warto przeczytać wstęp, y, który jest, jak nazwa wskazuje, zresztą na samym początku tomu. Y, I chociaż zawiera on pewne spoilery co do tego co znajdziecie w dalszej części tomiku to jednak rzuca pewien kontekst który jest całkiem istotny i niejako wyjaśnia dlaczego zawarte w tym tomie historie są słabsze, bo nie ma co się oszukiwać poziom jedynki czy dwójki to to nie jest niestety przynajmniej jeśli chodzi o warstwę scenariuszową jeżeli chodzi o rysunki tutaj nie mogę zarzucić wielu rzeczy twórcom Hewlett'owi i Martinowi. Tłumaczenie też jest całkiem spoko. Nie można absolutnie do niczego się przyczepić, jeśli chodzi o wydania tych komiksów. Zarówno Tank Girl, jak i trzeci Tom Giant Days, o którym wspomniałem wcześniej, cena okładkowa wynosi 42 zł, więc nie jest to jakaś wygórowana cena. Jak najbardziej... Polecam zainteresować się, jeżeli macie pierwsze dwa tomy Tanger to z pewnością trzeci po trzeci też sięgniecie. Tylko miejcie cały czas świadomość tego, że fabularnie ten tom troszeczkę odstaje, ale jest to dobrze wytłumaczone, więc nie mogę, nie mogę zaliczyć tego jako jakiś wyraźny minus. No i na sam deser ten wspomniany komiks z wydawnictwa Egmont i jest to trzeci tom serii Hawkeye. Jeżeli dziwicie się co on robi w tym zestawieniu, jak już wspomniałem, e, komiksów z bohaterkami w roli głównej, no to już wyjaśniam w trzecim tomie Hawkeye, który ma pod tytuł LA Woman. Główną bohaterką jest Kate Bishop. E, znany, znany nam Clint Barton pojawia się tutaj tylko epizodycznie, natomiast poszczególne zeszyty skupiają się tylko i wyłącznie na przygodach młodej e, superbohaterki. Która wyrusza do Miasta Aniołów, by troszeczkę odpocząć od swojego mentora i już chwilę dosłownie po przybyciu do Los Angeles zaczynają dziać się naprawdę dziwne rzeczy. Moda Kate wpada w coraz większe kłopoty, na szczycie których jest sama Madam Musk. Więc mamy tutaj nawiązanie do wydarzeń z poprzednich tomów, ale także kompletnie nowe miejsce, nową obsadę drugoplanową, nową główną bohaterkę, ponieważ poprzednie dwa tomy jednak zdecydowanie mocniej skupiały się na klincie Bartonie. No i y, również, co może nie wszystkim przypaść do gustu, jest nowa rysowniczka. Przygody żeńskiej hołka ilustrowała Ani i o ile... Mm, nie jest to może poziom rysownika poprzednich dwóch tomów, to jednak ja jestem cały czas usatysfakcjonowany. Graficznie komiks cały czas wygląda bardzo dobrze, natomiast jeżeli chodzi o scenariusz, no to tutaj już kompletnie odleciałem, ponieważ ja nie, nie mogę temu komiksowi zarzucić absolutnie nic złego. Ten tom jest zdecydowanie najlepszy, jeśli chodzi o poziom zaprezentowanych historii. Przynajmniej oczywiście moim zdaniem w całej tej serii. Jest to również jeden ze zdecydowanie najlepszych komiksów superbohaterskich, który przeczytałem w ostatnich miesiącach. Głównie dlatego, że jest najmniej superbohaterskim komiksem, superbohaterskim, jakim ostatnio, z jakim ostatnio obsowałem. Przygody młodej Kate są... E, troszkę smutne, troszkę śmieszne, jest tutaj naprawdę wielka karuzela e, uczuć. Postacie drugoplanowe są bardzo wyraziście na, nakreślone. Fabuła jest pomysłowa, zaskakująca, absolutnie nie mogę się do niczego zarzucić i powiem tylko krótko, no Egmoncie więcej, więcej takich rzeczy. Mam nadzieję, że na kolejny tom Hawkeye, w którym e, już powróci do roli głównego bohatera Clint Barton. Nie przyjdzie nam jakoś szczególnie długo czekać. Tutaj jeżeli kojarzycie, to pomiędzy drugim i trzecim tomem była jednak dość długa przerwa wydawnicza, ale zdecydowanie warto było czekać. Trzeci tom Hawkeye to jeden ze zdecydowanie najlepszych komiksów superbohaterskich, jaki obecnie możecie dostać i zdecydowanie bardzo mocno zachęcam Was do tego, żebyście po ten komiks sięgnęli. Z pewnością się nie rozczarujecie. Natomiast jeżeli chodzi o inne komiksy, to z paniami w roli głównej to mamy tutaj ich ostatnio prawdziwy wysyp. Jeżeli się rozejrzycie, to zdecydowanie warto także sięgnąć po chociażby Paper Girls, po e, Monstrese z wydawnictwa Non Comics. Tych tytułów jest całkiem dużo. Rozglądajcie się, kupujcie, bo są naprawdę niektóre z nich bardzo fajne. Natomiast ja na dzień dzisiejszy już kończę. Dziękuję tym z Was, którzy poświęcili te kilkanaście minut, żeby mnie wysłuchać i do usłyszenia następnym razem. Cześć!